Mamy zacząć teraz Jezu z prawdziwą winoroślą na 15. Nie no, to tak, ale ja to wszystko prostu Tak, tak, tak. No, dobrze. No i tutaj też jak mamy te owoce, nie? Eee, to tu, tu nawiązuję do tych owoców Ducha Świętego, i tam co się rodzi z ciała, pokazuje im. I pytam się, no co się zmieniło od ostatniego? W... Eee. No, jakby ostatniej, gdzie się odwoływałam do tych owoców, nie? Może nie powiedziałem Wam, ale na samym początku, jak zanim zaczniemy kurs, to po prostu omawiam tą przypowieść o serce tam cztery rodzaje gleby to symbolizują no, cztery rodzaje ludzi no i żeby się spozycjonowali omawiam każdy tam też nawiązuje o to owoc jak to ziarno rodzi nie to, to też idę do tego owocu no, jak to już mamy piętnasty rozdział to już za połową jesteśmy Ewangelii no to tam z, z dwa miesiące gdzieś minie nie czas zapytać żeby po prostu no czy coś z tych starych owoców z tego co się rodzi z ciała zmieniło się Jakiś owoc Ducha Świętego się może pojawił. Czasami ktoś coś tam powie, ale nie ukrywam, że nie. No, Powiedz już, co Boże, coś Ci zmieniło. No i tutaj też podaję tak jakby ze swojego życia przykład, że, że po jest oczyszczanie tak inne, żebyśmy, te inne pędy są od, obcinane, które nie owocują. Daję przykład, w moim życiu na przykład były takie bardzo zwykle podaję momenty, że to Bóg walkł za mnie, że ja nic nie musiałem robić. Po prostu, że po prostu, jak mi ktoś tam w pracy chciał krzywdę zrobić, a ja opowiadałam ludziom o Bogu, nie? No to te osoby były zwolnione po prostu z pracy. Za coś innego niż tam dokuczanie mi, ale no po prostu takie sytuacje się działa. No i że to biorę jako to oczyszczanie tak jak no... I mógł owocować, czyli pozyskiwać innych ludzi dla Boga, bo taki owoc też jest w Biblii opisany, czyli są inni ludzie, którzy się nawrócą. Więc coś takiego też im podaje. No, warto Pan o to też pokazuje. Co tu jeszcze? A, i tutaj kwestia, co to znaczy krwać w Jezusie, nie? No i to mamy wyjaśnione w tym ściem Jana, tam rozdział, końcówka pierwszego, początku drugiego rozdziału, a nawet do początku trzeciego rozdziału jest dużo takich słów, które definiują, co to znaczy być w Jezusie, co znaczy trwać w Jezusie, że generalnie wszystko się skupia na tym, żeby no spełnić te Boże przykazania tak naprawdę. Co to, to znaczy bezbożność, bezprawie, nie? Że to wszystko to jest grze. Są tam poddefinowane. Więc często czytając Ewangelii Jana, często odwołuje się do pierwszego listu Jana. Tak. Mi teraz też tutaj zobaczcie. Yy, mamy jakby taką pierwszą zajawkę, że jeśli pozostaniecie we mnie, i moje słowa pozostaną w was, w warunki, tak? To co? Proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. I mówię, no, czy na ile znacie nauczanie Jezusa, na ile postępujecie się Jezus z żeby prosić o cokolwiek, nie? No. I teraz w, to jest ta ostatnia wieczerza, tak z kontekstu historyczno kulturowego mówiłem, że to jest taka wieczerza, na której ludzie, uczniowie przestawali być uczniami, a stawali się, tutaj mamy wierszu 15, tak, yy, i 14, 14, 14 yy, Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przekazuję. No i tu zaczniemy definiować tych w ogóle przyjaciół. O uczniach to przypominam wówczas to, co mówiłem o uczniach, że jak można stać i uczniem, że to wydarami w różny sposób. I uczniowie tam przy tej Samarytanki przy Stutni, no to byli posłuszni Jezusowi, pomimo, że nie rozumieli, że on robił dziwne rzeczy w ich oczach, ale tak naprawdę Jezus postępował tak jak należy. Bo nie krytykowali swojego nauczyciela tego Jezusa, tak? No to zaznaczam znowu, że po prostu nie można krytykować, tak? Czy tam zwracać mi uwagę, no bo nie jestem Jezusem. Ale Jezusa nie, no nie wolno pobażać nauki Jezusa. Uczniowie tego nie robią. A, ta, a tutaj, a jeszcze no tam pokazywałem 7, 7, rozdział 7, wiersz 7, że Jezus mówił o niej, że świat nie może was nienawidzieć, tak? No a tutaj się to zaczyna wszystko zmieniać. Tu, Żeby zostać przyjacielem Jezusa, to w Wierszu XVI mamy, nie Wy mnieście wybrali, ale ja Was wybrałem. Czyli tu Jezus zdecyduje, kto jest jego przyjacielem, a kto nie. To już sami nie możemy zdecydować. Eee, no. Poza tym, ee, mówiłem, że kontekstu historyczno-kulturowego wynika, że po prostu jak ktoś był uczniem jakiegoś tam rabina, tak, nauczyciela, to był jego tak naprawdę sługą. Więc w wierszu piętnastym mamy, nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni pa, jego pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego ojca. Czyli Jezus już nauczył ich wszystkiego, tak? Yy, I teraz w wierszu szesnastym mamy, no, że tam, że, się, że on nas wyprał, przeznaczył, to żeby, żeby szli i przynosili owoc, a owoc trwał, na, no, owoc zwłaszcza trwał. Mm, no i generalnie tym owocem, no tutaj to już nie jest ten owoc Ducha Świętego, tylko tak naprawdę owoc to są inni ludzie nawróceni do Boga, tak? I to mamy po, po, powtórzone, że o cokolwiek yy, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co prosicie w moim imieniu że a taka obietnica, że Bóg o cokolwiek poprosimy, to Bóg to spełni, czy tam Jezus to spełni, tak? Zobaczcie, że dotyczy tak naprawdę tego takiego etapu rozwoju duchowego, który tutaj Jezus nazywa, no uczniowie końcą uczniostwa, stają się Jego przyjaciółmi. O tym decyduje Jezus sam osobiście. I, i co? Więc ci ludzie mają już przemienione serce, przemienioną mówiąc językiem współczesnym, osobowość, charakter przemienioną, że, że nigdy nie poproszą Jezusa, czy Poga, o cokolwiek, co by nie było e, zgodne z Jego wolą, tak? Że no, będą prosili o dobre rzeczy, boże rzeczy, że nigdy mi do głowy nie przyjdzie, żeby poprosić o jakieś dziwne rzeczy. Albo mogą skrzywdzić kogoś, albo tam jak tych e... No, to to tłumaczę. I teraz jeszcze od e, pokazuje też różnicę w wierszu 29, e, że tu Jezus mówi, że gdybyście byli ze świata, świat kochałby was jako swoją własność, ponieważ jednak nie jesteście ze świata, tak, to dlatego świat nienawidził was. No i słuchajcie, no tu opam się do tego, każe im zajrzeć do rozdziału siódmego, wiersz siódmy, no i okazuje im, a to było coś innego, nie? Że z tych ludziach się dużo zmieniło od czasu gdy byli tamtymi uczniami. Szkretnie to tak przy pół roku, nie? A, a tu już niedaleko jest tak naprawdę do ukrzyżowania, bo to już jest dzień lub dwa, w zależności jak to patrzeć, do ukrzyżowania, więc skończyli to swoje uczniostwo, nie? zostali przyjaciółmi. I teraz wiersz 20, Pamiętajcie, pamiętajcie o słowie, które do was skierowałem. Sługa nie jest większy od swojego Pana. No, nie jest większy po co? Bo my, Jezus jako jedyny człowiek był bezgrzeszny, nie? My nie możemy być większy niż Jezus, bo co najwyżej możemy osiągnąć jakiś moment w życiu, od którego już nie będziemy grzeszyć. Ale no wcześniej grzeszyliśmy, tak? No to wystarczy, że słaniemy się tak jak on. I co to jeszcze jest? Jeszcze sługa nie jest większa, tak? Jeśli, Jezus zapowiada, jeśli mnie prześladowali i was będą prześladować. Więc to jest zapowiedź. No, skoro staliśmy się jak Jezus, tak? To co? To, yy, to nas też będą prześladować. Tak. I jeszcze jedna rzecz, jeśli moje słowo wypełniali i wasze będą wypełniać, ja to widziałem, ale kiedyś jakaś uczestnica tego usług biblijnego sama mi zwróciła uwagę, że, że to jeszcze jest fajna obietnica, że tak samo jak Jezus z, znajdował ludzi, którzy chcieli Go słuchać i naśladować, tak i y, znajdą się ludzie gdzieś w naszym otoczeniu, gdzieś, których spotkamy, jeżeli będziemy opowiadać o Bogu, to, to będą wypłyniać to Boże Słowo. Będą żyć tak, jak Jezus chciał chcieli. będą próbowali. E Okej. Okay. I to takie fajne jest. I teraz tak. Jeżeli ktoś coś powie mądrego, tego jeszcze wam nie mówiłem, ale w tej niebieskiej książeczce to jest napisane. To jest taki duży, A4. Jak ktoś coś powie mądrego, to trzeba to zauważyć y w jakiś sposób, nie taki bardzo... Y wyraz, ale pochwalić, tak? Tylko, no, tak stosownie do sytuacji. I ten jeszcze, który mnie szkolił, mówił, że warto by było po prostu sobie zapisać, nie? Że imię, datę, no i coś tego mądrego tutaj zauważyć, dopisać, nie? Że ktoś to coś powiedział. No i to ludzie yy, bardzo pozytywnie na takie coś reagują. A pokazuje, pokazujemy, że oni nie jesteśmy jakimiś tam guru, którzy... Że najmądrzejsi jesteśmy i wiemy wszystko. Nie, też ludzie coś mogą fajnie powiedzieć, tak? I tak się będzie wam zdarzało, sami zauważycie. No, i tu jeszcze jest tak, że zarówno te prześladowanie, jak i to wypełnianie tej woli Bożej to bo ze na imię Jezusa. No, nie. Też wam tłumaczyłem, że ma symboliczne znaczenie no, i może oznaczać. To kim dana osoba jest, albo hmm, jakieś przywodnie cecha charakteru, albo konkretna cecha charakteru, z, wynikająca z, z tekstu y, osobowość człowieka różne rzeczy. On to, tu chodzi o to, że Jezus był tym Chrystusem Synem Bożym, tak? Że, ze względu na to, kim Jezus jest, tak? Bysz, e, aha jednak to, to prześladowania będą robić, co, że bo nie znają tego, który no, posłał Jezusa. To jest to jest taka podana przyczyna, dlaczego ludzie przyślą chrześcijan, bo nie znają Boga tak naprawdę. Mm. Mm. Dobra, i teraz co tu jeszcze pokazuję? No tutaj mamy jeszcze wiersz 26, że o tym opiekunie, o Duchu Świętym zawsze dużo opowiadam, żeby wiedzieli. Ty przyjdzie opiekun, tak, który zostanie przysłany. to co? To, to jest to prawdę, tak? To była mowa o Duchu Świętym, że te dwie funkcje są. Opiekun, że się opiekuje nami, poda jakieś tam przykłady z życia, że tu Święty coś tam podpowiedział i uniknąłem czegoś czy tamtego, nie? Albo swojej swój tak dawać, tak? Ej, żeby było widać, że ujecie z Bogiem, tak? To, że prowadza w tą prawdę, po prostu prawdy, nie? Że, e, że on zawsze będzie wywyższał e, Jezusa. Bo to mamy ten złoży, on nie się tak Tak? Nie będzie wywyższał nikogo innego, tylko Jezusa. Jedz. E, tak to musicie, żeby ich wyczulić, że jak przyjdzie jakiś duch i tam nie będzie wywyższał e, Jezusa, albo będzie coś zapytał, bo coś źle o niej mówi, to znaczy, że to albo o Bogu, tak? No to absolutnie, bo duch wychodzi od Ojca i złoży świadectwo Jezusie, więc może mówić coś przeciwko Bogu Ojcu, a nie Jezusowi, tak? Albo umniejszać znaczenia jednego czy drugiego. No. Eee... Okej. Okay. Czyli ta skupiam się na tej różnicy, to już wiecie i tutaj o tym kuku świętym jest to mniej więcej omówione dla sobie radę, tak myślę jak będziecie chcieli robić, tak jak nie, to robię 16 rozdział teraz tak i na początku XVI zobaczcie, że Jezus straszy tych swoich już przyjaciół, nie? że powiedziałem wam o tym wszystkim tak, e, abyście nie dali się złamać. Będą przeszatowania, tak? Będą was wyłączać synagog, który już mówiłem. Wy wyłączali synagog, że to coś podobnego będzie, będzie w przyszłości, jak nie przyjmiemy znaczenia z bestii. No, i nadchodzi nawet godzina, że każdy, kto was zabije, będzie przekonany przez to, że służy Bogu. Przez to służy Bogu. Nie? Że, yy, yy, I teraz pokazuje prawdziwego przywódcę. No Jezus jest przywódcą, naszym królem. nie? Prawdziwy przywódca, czy taki pastor, powinien, nie, nie powinien ukrywać, czy nauczyciel, nie powinien ukrywać yy, złych rzeczy. To znaczy, że co, jakie konsekwencje są, czy to, co czeka przykrego ludzi, tak, uczniów że absolutnie nie powinien ukrywać, tylko tłumaczyć, przygotować ludzi na to. Tak Jezus to dokładnie robi. Więc yy, nie możemy koloryzować ludziom słuchajcie, super, ludzie cacy, fajnie. Nie, to trzeba zapowiedzieć, że oni będą prześladowani. I faktycznie w więzieniach są ludzie prześladowani za to, że są, starają się żyć i poznać Boga Jezusa przez Pismo Święte, To pierwsza rzecz, którą słyszą, to sekta. Jeszcze z tym, z, te, z zamką wyzwisk. na to, to przygotowaliśmy no po prostu, że tam jest. I że już na tym etapie to oni po miesiące, miesiąc chodzą, nie? Także można ich się zapytać, czy już coś żeście spotkali, nie? jakieś przeszadowania w tym. I ludzie bardzo często, bo to dużo rzeczy mówić. No, to bardzo taki fajny przykład, żeby gdzieś rozwinąć jakąś fajną rozmowę, nie? Tak, zgadzam się. No. no. I ten następny fragment od 7 do 15, no to mamy rolę Ducha Świętego. Eee, I tak, mamy w ósmym. Wskaże, że świat jest w błędzie co do grzepu, sprawiedliwości i sądu. Każdy z tych elementów ma dostał jakieś ukierunkowanie. To do grzechu, bo już nie wierzą w Jezusa, tak? Czyli samo niewierzenie Jezusowi, czy Jezusa, to jest po prostu, że jest Chrystusem i jest Synem Bożym, no to już jest grzech, ale nie wierzyć po co Jezus naucza, no to też jest grzech, tak? I nie stosować tych życiu, no to tym bardziej, nie? Że to jest grzech. Co do sprawiedliwości, gdyż Jezus odchodzi do Ojca i już go nie zobaczył, no to pytam się, czy sprawiedliwe jest, że skoro nie chcieli słuchać, być posłuszni Jezusowi, tylko wykusali się tym cały czas, to jest sprawiedliwe, że Jezus do takich, od takich midzi odchodzi. Już nie więcej do niego nie, do nich nie mówi. No i często mówią, że tak, no, ale zdarzają się jakieś głosy, że nie to, nie, to ja mówię, to teraz to wy no. Więc to później dojdzie do tego, że po prostu przyznają rację, że tak jest. A co do sądu? Nie mówi się gdyż nawracam tego świata już zapadł wyrok. No właśnie, zapadł wyrok. E, ale też tutaj wskazuje, no jak na tego szatana, bo tu chodzi o szatana, zapadł wyrok, no to na wszystkich, którzy są jemu posłuszni. Też zapadł wyrok. A żeby być posłusznym szatanowi, to nie nie być posłusznym Jezusowi. No i tu jakby mamy sprawę zamkniętą. Jak tą kośćcę, to jeszcze to rozwijam, ale... Można to, oczywiście można to rozmieć. I tutaj mamy jakby następną rolę yy, Ducha Świętego, to jako Duch Prawdy w wierszu 13, że wprowadzi nas wszelką prawdę. No i tutaj każdy z Was może dać pewne takie świadectwo, że jak zaczynał czytać Biblię, to niewiele ten człowiek rozumiał, ale jak przyszedł Duch Święty, to, on no to Biblia to jakby ktoś otworzył, zrozumienie, oczy otworzył, nie wiem, umysł i po prostu to zaczęło być bardziej zrozumiałe. I nawet chętnie człowiek czytał, kiedyś, że zrozumiał, to jeszcze radość dawało to, że, że czytał Pismo Święte. Takie jakieś mówicie swoje światecznodawstwo, ale też naprowadzam, przynajmniej te dwie rzeczy można byłoby powiedzieć. Eee, I to, i ten duch prawdy będzie, nie będzie smuił sam od siebie, tylko yy, co? Powie o wszystkim, co usłyszy powiadomi nas o tym, co ma nadejść na to, I będą jakieś słowa prorocze dla nas, dla naszego zgromadzenia, jak to było Kościoła, nie? Yy, albo yy, w imię przedstawienniczej to jakieś słowa prorocze otrzymujemy dla innych osób, co przeje się modliwe. No trzeba to tak jakoś rozwijać, nie? I znowu mamy, że ten Duch prawdy uwielbi Jezusa weźmie to coś od Jezusa i tam przekaże, tak? Więc nie może to być z tym, co Jezus mówi. że musimy się nauczyć, rozpoznawać e, to, co pochodzi od Jezusa, a co nie, na podstawie Pisma Świętego. Jeżeli nie znamy Pisma Świętego, to i tak będziemy ślepi. E. Okej. Okay. tu jeszcze gadam. I znowu mamy w wierszu 23, bo już powtórzony jest chyba po raz trzeci, dobrze pamiętam, że, yy, że o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu dawa, tak? Czyli, no, zobaczcie, że takich obietnic Jezus nie składał swoim uczniom, że dopiero przyjaciołom składał. No to im podkreślam, o cokolwiek, nie? Bo w eksternucie przynajmniej w tej mojej posłudze tam zakładzie kary, no modlę się, modlę się no, się nic nie dzieje, nie? No, to jak robię ten kurs to pokazuję, no chłopie, no może się źle modlisz, może się, po prostu złą rzecz się modlisz może coś innego, może nie chcesz żyć zgodnie z tym, co Jezus nauczał, a tam był warunek, nie? Że po pierwsze no, ma znaczną naukę a po drugie musisz się do tego stosować No jeżeli się nie stosujesz, no to może prosisz bo nie wiesz, o co prosisz w ogóle. Że może ci to krzywdę sprawi, czyniesie, albo skrzywdzisz tym kogoś innego. To taki. Spełnia, nie. No i tak, gdzieś te ludzie są zmuszani do czytania Pisma Świętego. No nie. I, dobra. I tutaj w 27 pokazuje, że na, na jakimś. Um, że ta miłość Boża do człowieka ma różne poziomy że generalnie Bóg kocha wszystkich i grzesz, grzesznika i to mieliśmy w, ja, no, w rądziale trzecim wiecz 16 17. tam było dokładnie widmo w zasadzie wszystkich Bóg kocha wszystkich grzeszników, nawet swojego syna posłał, żeby umarł zamiast nas, tak? tak? Ale tutaj w wieczu 27 widzimy, że Bóg kocha bardziej tych, którzy co? Pokochali Jezus tak? Tak, pokochali uwierzyli no, a kochać Jezusa to było, że mu spełniać Jego przekazania, nie? Tak, sześć razy tam było. Więc sam Ojciec kocha was, do tego, żeby mnie pokochaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Ojca, od Boga. No, więc widzimy tutaj, że jest jakiś wyższy poziom kochania Bożego tych ludzi, którzy kochają Jezusa, nie? No i mówię, że no tak wszystkich ludzi, to tak trochę mniej. Tutaj tych ludzi, którzy są... Wspomniają przykazanie Jezusa, czyli kochają Jezusa, więc ich o bardziej, ale jest jeszcze wyższy przekląkanie. O, świeczny, większy. Hmm. Okej. Okay. To jest, żeby, żeby zobaczyli, nie? I. Tutaj też w 33 znowu mamy, że Jezus. Yy, zapowiada, żeby tu cierpieć. Tu ich namawia do to wie, kwało, ścil, tak? Żeby jednak przeszli to. Hmm. I teraz rozdział 17, zobaczcie, że to jest ta, ta modlitwa arcykapłańska, nie? I każdego zachęcam, żeby czytał to w taki sposób, że Jezus indywidualnie modli się za każdego z nich. I żeby czytając to, myśleli, że on się, że Jezus się modli za każdego z nas, tak? Za każdego z nich. I oni sobie tam albo zrobicie to na tym, na spotkaniu, ale jak nie chcecie, to żeby każdy to zrobił w celi, ale to raczej mało prawdopodobne, bo rzadko robi w celi. Zazwyczaj, czy chodzą tylko na spotkania, I jak nie zrobicie tego na spotkaniu, to nie zrobi... oni nie zrobią tego. Yy pokazuje wiersz trzeci, a na tym y, polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego poznałeś, posłałeś Jezusa Chrystusa. Czyli zobaczcie, życie wieczne polega na tym, żeby znali, tak? No, możemy, czyli musimy poznać, żeby mieć to życie wieczne. Oczywiście poznamy Boga na tyle, na ile mamy w Piśmie Świętym y, do, do poznania, ale tak naprawdę Boga się nie pozna całego do naszego dopiero będziemy poznawać wieczności, nie jest uwiedziane, skoro Bóg jest wieczny, wszechpotężny i w ogóle naj, naj, naj, no to mi, znaczy mało prawdopodobne, że go poznamy przez wieczność, tak? Może, może nie, nie wiem, ale raczej nie, no yy, że na jakimś etapie, na tyle na ile Biblia nam objawia i to objawienie w stworzeniu, tak? No to w jakiś sposób możemy ograniczony ograniczony naszym mózgiem pewnością polimowania oczywiście możemy jakoś tylko Boga poznać. Niemniej to najważniejsze, będziemy poznawać całą wieczność. Dobra, wiersz już szóstym z tym. Hmm. No i mamy zachowywać Słowo Boże. W, w, w pierwszym liście Jana to znaczy, no znowu, że przestrzegać Boże tych przykazań Jezusa. Eee, czyli tak. Byli oni Twoi, dałeś ich mnie i zachowali Twoje Słowo. Czyli i, i już przyjaciele Jezusa żyją zgodnie ze Słowem Bożym. Z, z nauką Jezusa. Teraz już teraz już wiedzą, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie Dobra. I zobaczcie, że tutaj w tej modlitwie Jezus od wiersza dziewiątego nie modli się za grzesznymi ludźmi, tylko za tymi konkretnymi przyjaciółmi, co mi jest, już nie wiem, nie? Ale za tymi, o których mi dałeś, ponieważ są Twoi. Być człowiekiem Boga, no to to już dużo fajne, fajne, nie? Mm, mm. Bardzo. No. Czekajcie, bo zapomniałem jednej rzeczy do nam powiedzieć, więc muszę się cofnąć. Jest. więc moim słowem opowiadałem. taki fragment był, nie wiem, czy to omawiałam, czy nie, ale powiedzcie mi, że tam Jezus mówił, że razem z Ojcem przyjdą i zamieszkają u tych ludzi, tych przyjaciół swoich. Mówiłam, czy o czy nie? Wspomniałeś o tym na pewno. Powiedziałeś, że a, a tych, którzy miłują i zachowują moje słowo, tak, i wypełniają je, to też umiłuje ojciec i przyjdziemy do niego i będziemy um, um, u niego, i zamieszkamy u niego. No, bo tam mówiłem o tym stopniu poznawania Boga, nie, i o tym, jakby Bóg zamieszkał z nami, czy Jezus jakby zamieszkał, to to by się w naszym życiu zmieniło. Jest takie otwierające oczy, ludzie widzą, już tam, dobra, to to mówiłem, w porządku. I teraz Jezus się modli tutaj w tej całej modlitwie kilka razy. Powtarza, żeby my, my byli jedno. Tak? Jak Bóg, Ojciec Jezus Chrystus. No. I, yy, i co jeszcze? Jak przyśledzimy to bycie jedno to, i bycie w kimś, to wychodzi na to, że my jesteśmy w Ojcu, my jesteśmy w Jezusie, Jezus w Bogu Ojcu no i wszyscy razem no, mamy, że to powiem, jedno myśleć, nie? I, jedno. E, dobra. W wierszu dwudziestym pokazuje tą pokoleniowość tego przekazu i wychodzi na to, że Jezus się modli za każdego z nas. Dlatego im każe to czytać, tak jakby e, Jezus się modlił za każdego z nich, z tych ludzi, co nauczam indywidualnie. tak. No i oni czytają to w taki sposób odnoszą do siebie. Wymieniają te zaimki osobowe. To jest takie fajne, odkrywcze. Czasami ich tam poprawiam, jak każe głośno czytasz, nie? I tu fajna zabawa jest taka, no zabawa, no okaz, no, nie? Ale płacił zabawa. Dobra. Mm. No tu mamy z Trójdaszem, yy, gdzie Judasz wziął tych, że już 18 już, nie? Że Judasz wziął tych żołnierzy. i tam przyszli i... to kwestia pocałunku, tak? To w tej tradycji, to, w tradycji, no to powiedziałem w kontekście historyczno-kulturowym, tam było tak, że jak no jak już tam ktoś facet z facetem całował, to wyrażał taką bardzo głęboką striażę. Nie każdy się tam dawał całować, nie? A Jezu, Judasz radził pocałunkiem takim wyrażającym Odciw, uznanie dla mistrza, tak? Wskazującą na wiepło za A tu zrobił z tego znak strady, nie? Alpiej, że taki perfidny. No i pokazuje tutaj w wierszu ósmym, że Jezus do końca walczył o tych swoich. Wiedział, że musi umrzeć, że umrze, ale. E, do tych, yy, no, się powiedział, pozwólcie tym ludziom odejść czyli swoim uczniom, nie? Że to jest taka, taka przywódca, taka fajna. Jeżeli, no, że jakby ktoś chciał, wyrastał na przyszłego lidera jakiegoś tam, czy to grupy posługującej, czy w kościele, czy lidera kościoła, nie? To, żeby miał to na uwadze. I wyrastają mi tam takie ksiatki, jak to wskazuje, widzę, że tak naturalnie się stają takimi przywiódcami grupki. No i inni uznają iść taką Przywództwo. Jest to fajne. To się tak ludzie rozwijają. No, mamy to tylko Piotra w wierszu jedenastym, że najpierw tam krzyczał, że na śmierć pójdzie, to wyciągnął mierz. wybował, yy, no i tyle się stało, że opił nie, to... No i to się zaczyna taka wędrówka Jezusa od y, tam nasza do Kalifasza. Nie? Yeah. To już w jedno się dzieło? No i ten. Też tu zaraz po tym no jakby można to opowiadać tylko te fragmenty, które dotyczą Piotra. A można też pokazywać fragment, a później omówić to, dotyczy, to co dotyczy Jezusa. Musi się to zbiec, ja z tym, no, że Jezus zobaczył, jak, no jak, no jak Piotr zobaczył, potem wypatrzył się, jak Jezus na niego patrzył. Nie? No ale no, leci to tak, bo to dwie akcje się toczą równolegle ale teraz nie. rozbi one to jest. Trochę tego jest trochę tego. Jako się to jakby omawiam, ale jakoś to załapać. Eee. Okay. Jest to taka ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o tego Piotra. Zobaczcie. Od piętnastego. On poszedł, no taki cwaniak, nie? Poszedł gdzieś tam co jest za Jezusem. Zobaczył, gdzie go tam zabrali. I... I co? I tam podświerna była. Z kontekstu historyczno-kulturowego wynika, że e, no jeżeli kobieta pełniła jakąś funkcję publiczną, no to można było jej z nią tam rozmawiać. Ale generalnie jak facet nie miał potrzeby rozmawiać z jakąś kobietą, która pełniła nawet funkcję, no to musiał z nią rozmawiać, Nie że to była ta to więc pełniła jakąś tam funkcję. W ogóle z obcą kobietą to się nie, mężczyźni nie, nie, nie odzywali, rozmawiali. To było jakby uważające godności faceta. Tak wtedy to było, tak parzeusze sobie myśleni. I teraz y, oddziwierna się go tam zapytała, czy ty y, też jesteś jednym z uczniów tego człowieka. I Piotr wcale nie musiał odpowiadać, ale ze strachu odpowiedział, tak? I no, na, najpierw tylko, tylko zaprzeczył, bo powiedział, nie jestem. E... No i co? I w... później e... ci, co tam się razem z nim grzali, e... zagadnęli go, czy ty jesteś, tak? O co on wtedy zrobił? E no już tak się bardziej wyparł. W Gryce to fajnie widać, bo to jest jakiś taki bardziej, no niby to jest, nie jestem, ale no to, to słowo, wyparł się, tak? Najpierw było odpowiedział, teraz tu mamy wyparł się, to jest jakieś takie stopniowanie. A w tym trzecim No, tu mamy, że w 27 wierszu mamy, że też się wyparł, ale ponoć w Grecji jest, że tam zaklinał się. I w innych przykładach, y, znaczy w innych heperugeliach, przykładach jest to kosnałki, że się zaklinał, czyli tak jakby przysięgał. Na... No, czyli tak za każdym razem coraz bardziej się wypierał. tak, a że tak coraz bardziej mocno się wypierał. No, a w tym tutaj 19, 24 pokazuje, um... jak Jezus w praktyce zastosował naukę o nadstawianiu drugiego policzka. Tutaj mamy w wierszu 22. Yy, po tych słowach tam jeden z stojących strażników wymierzył sobie policzek. No i w tamtym, w tamtym okresie czasu, yy, no, takie. Jakieś kulturowo-historyczne istniały też zasady, że jak facet faceta uderzył otwartą dłonią, to to było okazanie pogardy tak naprawdę. Facet faceta bił pięścią, no, po prostu, nie? Ten strażnik po pierwsze okazał pogardę, bo mu wymierzył policzek. No ponoć w Grece to, tak, to słowo wymierzyć policzek to było, że no taki z liściarek u nas nie dasz komuś. I co? I jak Jezus odpowiedział? No Jezus odpowiedział tak. Jeżeli uważasz, że odpowiedział właściwie, zasadnij to. A jeżeli właściwie, to dlaczego mnie bijesz? No i już to zastosowanie tej nauki o no, nastapianie drugiego policzka pokazuje, że tu nie chodzi o to, żeby ktoś się znęcał nad tym, kto nadstawia policzek. Tu chodzi o to, żeby y, dać szansę temu, który krzywdzi, dać szansę wycofać się i postąpić właściwie. Bo te pytania, to ty, który te dwa zadał, tak? I te polecenia, które wydał, to co spowodowały? Wiemy, że wcześniej arcykapłani zdecydowali zaocznie, że go zabiją. Jezusa, że go zabiją, tak? Że zabiją Jezusa. Zaocznie skazali Jezusa. Teraz tylko trzeba było cyrk zrobić z sądem, nie? I w zasadzie to zrobili. No i czy to zadziałało? No patrz, zadziałało. Po co? Bo ten Annaż odesłał Jezusa do związanego do arcykapłana Kajfasza. Więc e, nawet tych takich, jakby to powiedzieć, skorumpowanych, tych złocznicowatych arcykapłanów to ruszyło, nie? No, że ode jeden odesłał do drugiego, niech ten drugi się tym zajmie. Jednak o. o tu chodzi o Sto stosowanie drugiego policzka i później zachęcam przy okazji, że jak Jezus coś uczy, to niech próbują znaleźć w Ewangeliach, jak Jezus to zastosował w życiu. No, dużo rzeczy da się znaleźć. Jeszcze wszystkiego nie udało znaleźć, ale już dużo rzeczy mam eee, Okej. Okay. No i czy mamy dalej proces? No i teraz tutaj generalnie y, każe ludziom liczyć na przykład od 28, w tym wreszcie y, 18 Ile razy Piłat y, chciał y, jakby bronić. Y, Powodowało, że Jezus uległ czegoś? No też jest kilka razy, jak Piłat broni, ale no już w końcu nie ubronił. Eee, I tu kwestia jest, co to, to jest prawda? Tak. Takie 37. Szybciej, siódmy. To 38, nie? To, to jest taka rozmowa między był a Piłatem. I tu Piłat no, odpowiada jak każdy taki człowiek nienadłocony. No co to jest prawda? To prawie, prawie każdy na swoją, nie? A jaka, jakie jest stanowisko Jezusa? No... Jezus miał dać świadectwo prawdy. Mówić świadectwo o prawdzie. No, i ten, kto koło Miskra jest prawda, no słucha głosu Jezusa, nie? Czyli słowa nauczania Jezusa. Hmm. Że Że sumie wychodzi na to, że Jezus jest prawdą. woli no tyle. Prowadził prawdziwe życie. Bezgrzeszne życie. No i pokazuje tutaj, że do tego wieka, który który nigdy nikomu nie skrzywdzi, że jego skazali na śmierć, a tłum wybrał przestępstwo, no. który, który był motercą. Yy, I pokazuje, że jeszcze tam niecały tydzień wcześniej Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Wszyscy krzyczali, król, król, tak, koronacja była. A tu parę dni później już go skazali. Ten sam tłum skazał go na karę śmierci na krzywór. Najbardziej bolesną, najbardziej lubiącą. No. no i tak czasami się pytam ludzi, czy o tym sądzą, nie? Jakby tak sami prześczę tą drogę. Są sobie pomyśleni. No Teraz tak, tutaj ze wskazywaniem, że niebilnego człowieka zamienili, on wybrał mordercę do ubołdania, musicie uważać, bo pośród tych ludzi, którzy będą przychodzić, to też będą osoby, które zamordowały kogoś, nie? Mhm. I e, No, nie, nie trzeba jakby potępiać tego mordercę Barabacza, tylko wskazywać na jakiś tam kontrast, wężyny. No, czy tak może być, że tłum z racji tam czegoś może dokonać takiego, a nie innego wyboru, żeby i też niewinnie kogoś skazać, o, to też można powiedzieć, bo dużo osób stwierdzi, już kilka, na taki 10 lat, co powoduje, już kilka takich osób twierdzą, że niewinni zostali skazani. To nie są, jakieś pojedyncze przypadki, osób jest sporo. A ile jeszcze nie przychodzi w ogóle do jakieś spotkanie chrześcijańskie? Będzie ich też tutaj. No dobra teraz tu wskazuję jeszcze, to też jest ważne, żeby ci ludziom, tym ludziom pokazać, że no w naszym prawie ten, co podżega do zrobienia czegoś złego, to ponosi mniejszą karę, a ten, co robi coś złego, to większą. Nie? A tu w wierszu jedenastym mamy coś takiego, że Jezus mówi zupełnie coś odwrotnego. Jakiego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał? I że jak, jak piła skaże na śmierć yy, Jezusa, to tak naprawdę będzie miał mniejszy grzech, niż ci arcykapłani, którzy wydali Jezusa Łatowi. No, a jeszcze mniejszy grzech będzie miał ten, już tak jakby w domyśle, nie? Bo to nie ma nic takiego napisane. Ale jeszcze mniejszy ten, który już wykonał ten wyrok. Ale też każdy ma z nich grzech. To jest ciekawe, nie? Dobrze. To by było to warto to powiedzieć, słuchajcie. Na pewno to warto. No i teraz tak, jak wiersz 15, jakbyśmy śledzili e, te Ewangelii ale cztery, tam łatwo zauważyć, że arcykapłani byli przeciwni e, władzy okupanta, rzymskiej władzy. A tutaj w wierszu piętnastym krzyczą, żeby skazać Jezusa na śmierć, są w stanie powiedzieć, że nie, poza cesarzem nie mam innego króla, nie? Hmm? w stanie uznać okupanta za legalną władzę. To jest w ogóle jest parodnia. Czyli zobaczcie i pokazuje im, czym sadzonym, tak, jak ich tam uczeń, jak można być takim zacietrzewionym, że po prostu e, tak by nienawidzić człowieka, który żadnego grzechu nie popełnił. Nawet sam Jezus mówi, nie jesteście w stanie udowodnić mi żadnego grzechu. A tu sobie i tak, wiecie, chciałem zawzięci na Niego, że po prostu byli w stanie wszystko zrobić, wszystkiemu się poddać, tylko żeby zabić Jezusa. No i tych dwóch innych, których ukrzyżowali, i to zawsze się wywiązuje dyskusja, że w jednej Ewangelii pisze, że ten się się nawraca, tak z mamy dobyłot, a w drugiej Ewangelii, że obaj się naśmiewali nie? z Niego. To tłumaczę im, że po prostu no trochę czasu wisieli niecałe 6 godzin. A mogli No to ten jeden mogli na początku się obaj wyśmiewać, ale no później z niebiegiem czasu ten czas leciał. Ten drugi się mógł e, faktycznie nawrócić, nie? Żeby zobaczyć, że ten Jezus się nawie zachowuje niż każdy jakiś tam no, tak im to przestępca. No, taki No i za zwykaj to dobrze go odlucz. Dobra. To. No i najczęściej, słuchajcie, wywiązuje się dyskusja tutaj odnośnie wiersza dwudziestego szóstego. I 27. E, z, no z tą matką, nie? Gdzie Jezus mówi do swego ucznia: mówi, 'O to twój syn, oto twoja matka, tak?' E, I tutaj katolicy mówicie, powinniście być słuchać się, nie?' Tutaj, e, że to matka kościoła, nie? No to ja jej mówię: 'No słuchajcie, no przeczytajcie, nie? Że co to dokładnie pisze, że e, Jezus mówi do swojego ucznia żeby się zajął jego matką. A e, matce mówi, że no to teraz będzie twój syn, nie? I nic więcej nie mówi, nic, nic tu nie ma o matce kościoła i tak dalej. I mówiłem, że gdyby Duch Święty chciał, żeby mama Jezusa stała się matką kościoła, by to wprost napisał. Tyle. To zupełnie coś innego pisze. I mówię znowu podpływuje się to kontekstu historyczno-kulturowego, że w tamtych czasach nie było systemu merytalnego, tak jak jest teraz, z systemem emerytalnym to były dzieciaki, no Kciaki się zajmowały rodzicami na starość. No i okazuje, że na początku Kamile Lilejskiej to rodzina jeszcze była w komplecie. Nikt nic tamtego nie, no, nie, nie, nie, ni, źle nie mówił, ale w innych agonologiach jest pokazane, że na pewnym etapie, no, matka Jezusa, jak i jego bracia uznali, że Jezus wariował. I nawet przyszli do niego, chcieli go zabrać. No ale on tam ich trochę potraktował. Ja powiedział, że moją matką braćmi są wszyscy ci, którzy spełnią wolę Boże. Bożą. I tak to po prostu sklitował. No a tu, że Matka Jezusa jest pod y, krzyżem i że Jezus przekazuje y, no, obowiązek za zatroszczenia się Janowi tak? Nad Jego matką to wychodzi na to, że matka się nawróciła, ale jego bracia nie. Dlaczego? No bo przekazuje obowiązek, bo matkę na pewno wyłączyli z nie? Więc był zakaz kontaktu z nią, nie? No. I wuproszona była z rodziny, więc musiała, że tak powiem, mieć opiekę innego, a już była starawa kobieta. No, tak im to tłumaczę. I też jeszcze mówię, żeby zwrócili uwagę, że to jest liczba pojedyncza, a nie, że mnoga, że wielu ludzi, nie? To tylko matka stała się matką Jana Chrzciciela. No. Jak tam za dużo dyskusja, no nie, no to, a to są starsi ludzie, nie? A z dużo, co tylko mówię, No, mówię w pół żartem, pół serii, no, że ja to rozumiem, że życie w kraju komunistycznym może to lekko skrzywić, nie? Ale... Jak ktoś uważa, że jednak tu jest no, liczba mnoga, tak? to mówię: no to na co przywalasz naszą wspólną wypłatę, jeżeli ten człowiek pracuje w zakładzie karnym? To powiem, żeby powiedział tu wszystkim, na co przywalił naszą ostatnią wypłatę. Skoro to jest nasza matka, Kościoła, a nie Jana, no to żeby powiedział: na co o swoją wypłatę przewalania. No i tam niektórzy się śmieją, a ten, co ten, nie, jest zazwyczaj nie chce powiedzieć, no co wybra, nie, kasę. Robi nic złego, Te... I nie robi nic złego, i fali. No, ale przerywam dyskusję, bo to nie ma co gadać, ludzie są z czasami uparci, a nie wiadomo do czego. No dobra, i teraz tak, kwestia wykonało się w no, wiersz 30, że Jezus zrobił wszystko, co trzeba było, co miało być zrobione i to zrobił, czyli dzieło zbawienie ludzi zostało wykonane nic, nie trzeba już więcej dodawać, nie? I teraz jeszcze tu kwestia że to, co było wszystko w proroctwach, jeszcze 28 wcześniej, nie? W pismach było napisane, że to wszystko się wypełniło, więc wszystko się wypełniło, wszystko Jezus zrobił Prelosa też świadczył, że Pismo wiarygodne jest, nie? Też warto fajnie omówić, bo to fajnie to fajna rzecz. I tu kwestia dalej. 34, wiesz, tam o tej wodzie i krwi. No, w symbolice jakby katolickiej to jakieś tam mistyczne ma znaczenie, ale to, szczegół. mi to kiedyś lekarz tłumaczył, taki wierzący. Mówi, że jak się, yy, no, przybije serce i wycieknie woda jakaś, nie? Krew to wiadomo, wycieknie ale jak woda wyciekła. Ciekawa sytuacja, bo chodzi o to, że w tym stanie akonalnym, w tym ocierdziu to się nazywa, to jest taki worek, w którym się znajduje serce, w tym że zbiera się woda. I jak się dużo nadzbiera, to po prostu wstrzymuje trakcję serca. No, bo serce nie jest w stanie pompować, nie? Eee, I no, jeżeli to tak się obficie wylało, to po pierwsze jest to dowód, niezbity dowód na to, że Jezus na pewno nie żył. To nie chodziło o jakieś ee, narkotyk, że tam ludziom się tylko wydawało, że nie żył, nie? To jest taki to, to niespity dowód, że jest po prostu nie żył. No, na tym kwestia tej włóczni to jest następna sprawa, że na 100% po prostu Jezus nie ma korzyści No, to jest taki dodatkowy dowód na to, że Jezus po prostu faktycznie umarł. Okej, okay. i tu pokazuje yy, ten pokrzep Jezusa od 38 do 42. Pokazuje. Wracam też do tego łazdarza, który był chowany, i pokazuje, że tak samo Jezus miał płótna, i to jest prosto napisane zgodnie z żydowską, z grzebalnym, i miał tą chmurkę, tak? Że po prostu. To, to jeszcze tutaj 30, 40 i w rozdziale 20 yy, wiersze od 5 do 7, tak? Tu mamy nawet, że te płytna i le, że ta chusta, która okrywała głowę, leżała nie z pustnami tylko słowna była osobno obok. I mówi, zobaczcie, no to jest zwyczaj żydowski chowania ludzi, że absolutnie ten yy, no ten się mówi, ten z całą że absolutnie to jest nie może być prawdziwy, że to jest jakiś oblupa, falsyfikat. No i muszą wybrać, co chcą wierzyć. To już jak okazy za bardzo nie omawiam. Albo można to po się. No, so. I tutaj też pokazuję ciekawostkę. Mianowicie, że w wierszu 15. No, Baria widzi. Jezusa, nie? Tak już myśli, że to obrodnik? W w siedemnastym o Marii, tata Maria, ale nie Matka Jezusa, tylko ktoś inny, mówi, że nie trzymaj mnie, nie zatrzymuj mnie, umieruj to tam przedpady to I no co Jezus mówi? Bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Czyli gdzie Jezus był? No, gdzie Jezus był? Jak jeszcze nie wstąpił do Ojca, to go nie było, nie? Czyli co? no, mamy w Ewangeliach, że był w gdzie? W greckie słowo Hades. To, odstąpił olu, tak. Chyrican... Właśnie do piekciu to on w czytam. Ale to generalnie był w tym Hadesie. Też może być nazwane łono Abrahama w Ewangelii Łukasza. Więc to takiego istnieje. I patrzcie, jak Jezus mówił na krzyżu do tego tak zwanego dobrego łotra. Jeszcze dziś będzie ze mną w raju, nie? bo ten raj to nie jest w niebie, tylko gdzieś indziej, no tamto no, Abrahama, który ma ileś y, części, tak? Z Warugeli Łukasza wiemy, że to do, do którego trafił y, Łazarz, no i to gorszy, do którego trafił y, Bogacz? No i do tego, gdzie trafił Łazarz, to też trafi ten dobry Łotr, nie? i z no, z, to się z Nowego Testamentu wiemy, jak i ze Starego, że jest jeszcze tak zwana odchłań. Tam są uwięzione i też pod ziemią. Tam są uwięzione te duchy, które czekają na sąd ostateczny. Więc e, przynajmniej trzy ma części ten świat podziemny. E, no... A odnośnie tych rajów, to zobaczcie, że no w Starym Testamencie jest jakiś... Słuchałem kiedyś takie takie wykłady Żydów mesjanicznych na temat, ile tych rajów jest. Oni sześć naleczyli, Ja mam głowie tylko dwa. Ten raj właściwy, gdzie tam w niebie, nie, to wiadomo, że on jest, istnieje na pewno. I ten raj kamieni, szlachetnik, o którym jest też opisany w Ewangelii, nie wiem. Więc... Śtędze Izajacza. i Izajasza jest też taki raj kamieniszawet. No. Więc i też jest nazwany raj. Więc tych rajów jest trochę więcej. Na pewno nie tylko jeden. Więc można tutaj takie to być trochę odkrywcze, nie? Jak się to czyta. Jak się to wszystko połączy. Aczkolwiek zauważyłem, że w kościele ludzie nie są świadomi, że jest tyle rajów. No i tyle. I przechodziło Jezusowi, jak mówił, jeszcze dziś ze mną będziesz w raju, no to skoro wiemy, że Jezus, na przykład w Angeli Mateuszom mam napisane, że on wstąpił tam no, po, i uwolnił mnie z, z tego Kurczę, no też. No, Jakiś słota te fades jest jak Lek, lece. I nie tylko w tym, jest też chyba w Jeśliście Jury, czy którymś tam Piotra ostatnim. Tam też jest też taka zmiana, że Jezus tam był. W każdym razie są informacje w Nowym Testamencie pokazujące, że Jezus był gdzieś indziej. Jeżeli On tam był, to na pewno też ten tak zwany dobry łot poszedł tam zali, Bo jeszcze dziś, tak? A na pewno nie chodziło o ten raj w niebie. E... Teraz też pokazuję, o to jakby dalej, 19, nie? 20, rozdział 20, wieży 19. pokazuje, że Jezus tak nagle wskoczył, nie? Drzwi były zamknięte. Niektórzy to mówią, że przychodził przez ścianę. No nie, no. Tu pisało, że przychodził przez ścianę. Zostaną pośród nich, pośród nich, tak? Czyli się nagle pojawił. No, a pokazuje też w innych Ewangeliach, że po prostu Jezus szedł drogą do Emaus, tam z uczniami rozmawiał, oni go w ogóle nie poznali, dopiero przyłap podczas łamania chleba, poznali go. Ale jak jest do chleb, to co? To nie było widać jego ran, a w tamtych czasach w pozycji półleżącej się jadło, więc jak Jezus łamał chleb, to na pewno podniósł nam wyżej niż łokcie. I te luźne szaty się na pewno osunęły, więc musieliby widzieć jego rany. Ale oni wcale nie widzieli jego ran, bo nie ma takiej wzmianki w ogóle. Eee, I zniknął im, nie? Po prostu zniknął. Nie, że przy ściany, tylko zniknął. Tam zniknął, to się pojawił, więc yy, dzisiaj mamy takie specjalne słowo, teleportacja. A jak tutaj to, to to jeszcze później pokazywał Tomaszowi rany, nie? No, pokazywał rany, więc Jezus mógł najpierw nie pokazywał, później pokazywał, więc Jezus mógł zmieniać nie dość, że się teleportować, to jeszcze zmieniać wygląd swojego ciała. No, różne są opisy i też z innej Ewangelii wiemy, że raz rozpoznawali, raz nie rozpoznawali go po wyglądzie, tylko po czym innym. Więc Jezus zmieniał wygląd swój. Więc, no, chodźcie, te ciało uwielbione Jezusa jest bardzo specyficzne, nie? Może się teleportować, zmieniać swój wygląd. No i tu im daje zawsze taką zajawkę, słuchajcie, a gdybyście wy takie dostali ciało, to ilu z was by tu y, zostało, a inu by w was uciekło gdzieś indziej? No i słuchajcie, jeszcze się, nie, może się jeden zdarzył, ale nie przypominam sobie nawet, żeby taki był przypadek, ale po prostu ani sekundy dłużej, co zwiedzi odpowie, by tu nie zostali w więzie. No Nie wiem. Także. A jeszcze, a jeszcze inni dochodzą do wniosku, bo o, to by była możliwość życzenia, że ho, ho, ho. Jakby dostali takie ciało uwielbione Chrystusa, nie? Jezusa no to pan, no, sami więźniowie wymyślają, że poszedł, przyjąłby wygląd jakiegoś innego człowieka, a najlepiej wroga jakiegoś, nie? On, bo ja teleportowałby tak, się gdzieś tam zrobił coś złego, najlepiej tak żeby kamery nagrały, no i gdzieś by uciekł, nie? no, oczywiście dla niego, a sąsiad ma problemy tak? no i mówię, że na pewno nie dostanie dostaniecie takich chciał, jeżeli was nie nastąpi ta przemiana że po prostu Musicie najpierw przestać grzeszyć. Musi osobowość się zmienić, charakter się zmienić. Jak się nie zmieni, to puk wasz, na, na wasze serca i nie da wam takiego ciała. Że absolutnie puk nie da takiego ciała, żebyście mieli jeszcze możliwość większego grzeszenia. No, to im też to pokazuje. I teraz kiedy takie danie jest bardzo zrozumiałe, że oni muszą dążyć do zmiany charakteru, zmiany serca, że Bóg w tym pomaga, tak? Eee, o tych wola grzechu, że Jezus w tym pomaga, to już to mówiłem w rozdziale 8. To im to przypominam, jakby ktoś tam nie wiedział. No, to pokazuje też, że Tomasz mówi w końcu, jak zobaczył, to powiedział, że co? To że mój Pan i mój Bóg i zaraz potem Jezus mówi szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. Pokazuje przykład Pawła, Pawła, apostoła Pawła, tak? I zobaczcie, Je Paweł jechał tu na Dabaszku, y spotkał Jezusa na drodze. Napisał on 27 z 27 ksiąg, większość Ksiął Nowego Testamentu napisał Paweł, ale on widział Jezusa, a jeżeli wyście nie widzieli, to jesteście bardziej szczęśliwi niż ten sam Paweł, apostoł. Pomimo, mimo, że napisał tyle ksiąg z Nowego Testamentu. Konitanie, co tak jest? Uu. To możemy być lepsi niż on. No możecie być bardziej szczęśliwi, posługi. Czemu nie? Jak uwierzycie? No właśnie, właśnie. Jak uwierzyć? Jest warunek, uwierzyć. Eee. Tutaj też w wierszu 31 pokazuje, po co w ogóle Jan Apostoł napisał całą Ewangelię. Oni tu mamy, że zostały one opisane, aby uwierzyć, że Jezus jest tym Mesjaszem, Chrystusem, Synem Boga i aby wierząc mieli życie wieczne. Mówię tutaj wierząc, to z tej definicji z definicji rozdziału trzeciego, wiesz, 36, że to bycie słusznym Jezusowi, o to chodzi. E, no, jeśli tak będę wierzyć, no to spoko, to mają życie wieczne. Tutaj też jest taki e, fajny bat na katolickie rozumienie, że a Pismo to nie wszystko, i tak dalej, że to mało, że trzeba więcej, nie? Ja mówię, zobaczcie, że po... po. W piśmie można pokazać, na przykład w pierwszym liście Piotra, gdzie rozdział pierwszy, wiersz dziewiąty, że cechą w życiu człowieka pełen wiary w ogóle, to jest zbawienie duszy. Więc jeżeli mamy, to jest nasz cel, żyjemy tu po to, żeby spawić duszę, tak? Nawiąc w jaki sposób to sprawić z wiary? Więc co? To, to jest nasz cel w życiu, tak? Jeżeli to jest cel nasz nas w życiu, więc yy, wystarczy Zgodnie z tym szóstym, 36, 31 Ewangelii Jana rozdział 20. Wystarczy tylko to, co jest tutaj napisane, uwierzyć, tak? I, tak? I tak żyć, to co? To już mamy to życie wieczne. No to po co w ogóle wszystko te nie, Biblia za mało, wiesz, mnóstwo innych rzeczy. No nie, wystarczy i tylko to. Więcej nie trzeba, nie? Samo Ewangelia Jana jest kompletnym Objawieniem Jezusa. No, to im pokazuje. I wtedy, no tak, jakby za bardzo argumenty nie, nie mają. Kiedyś dyskutowałem z takimi bardzo rozsądnymi katolikami, no nie potrafili tu wytłumaczyć i obalić tego. No, mu się nie da, to jest wprost napisane. Eee, dobra. Ale, nie, na no, przykład y... mówię, ale śpiewa ten ptak. Momentami już uszach pisz. Chyba basi śpiewa przez okno. No. Jest, nie wiem, dobra. No tak. Tutaj jeszcze jest takie bardzo ciekawe: to może pokazuje, pokazuje im też, że e, to spotkanie nad jeziorem, to tutaj e, po wyglądzie Jezusa nie rozpoznali, ale wiedzieli, że to jest Jezus. Nie mieli nawet żadnej wątpliwości, że to jest Jezus, pomimo że go po wyglądzie nie rozpoznali, ale to, to brakowałoś przeczytać. Później od 15 do 19 jest bardzo fajna sprawa, i trzeba. Rozebrać to, na, do, do Kreki się odwołać. Że yy, no w Grece mamy takie dwa podstawowe słowa kochać. To jedno jest takie staropolskie miłować, taka głębsza miłość. A kochać to taka mniejsza miłość. Bardziej taka przyjacielska. A u nas teraz to wszystko jest kochać, nie? I yy, pokazuje, że... Yy, nie wiem, albo sobie znaczycie, albo nie. Ja czytam i mówię, w którym miejscu z która. Gdy więc liedzi śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, czy tutaj powinno być miłować, tak? O, ta większa miłość, czy miłujesz mnie bardziej niż pozostali? Więc to mamy tą głębszą, najgłębszą, najdoskonalszą miłość. I jeszcze druga rzecz, bardziej niż pozostali. Wiadomo, no, ten Piotr, kto tam wykrzykiwał dziwne różne rzeczy, Panie na śmierć, pójdę za Tobą, miecz tam wyciągał, nie? chciał się pięć a potem trzy razy się zaparł, nie? no, tylko Jezus takie pytanie zadał, no, odpowiedział, i oto odpowiedział, tak, panie, ty wiesz, że cię, no i tu jest to kocham, jednak to mniej, nie? Mniej. Tak, panie, ty wiesz, że cię kocha, no to już tu widać, widać trochę w tych swoich słowach jest bardziej rozważny, już nie rzuca tych opietnic na wiatr, tak? Bez pokrycia. Trudni będzie, bo będzie taką jego większą dojrzałość. Pan na to, dbaj o moje jagnięta. I dalej, lecz zapytał go znów, po raz drugi, czy monie, synu Jana, przy mnie, tu jest znowu, miłujesz? Czy miłujesz mnie? I odpowiada Piotr, tak, panie, ty wiesz, że Czeu, no jest socha. to jest ta mniejsza miłość. To Jezus pyta, czy w ogóle mnie miłujesz, nie? Już nie bardziej niż pozostali, tak? No to Jotr odpowiada, że dalszym ciągu kocham, czy nie? Niżej oczko, tak? Trochę niżej. No i trzeci raz, trzeci raz, patrzcie, pyta Jezus eee, po raz trzeci. Szymonie synu Jana, I tu Jezus już pyta, czy mnie kochasz. Nie pyta, czy mnie miłujesz, tylko czy mnie kochasz. Niżej, nie? I Piotr e, zasmucił się, że go zapytał już po raz trzeci i odpowiada, że tak, czy mnie kochasz? Tutaj jest też w nie, to znaczy to greckie fileo, czyli to kochasz mi Piotr zasmucił się, jak boisz się, ile się to w Siedemnasty reset. Piotr zasmucił się, to jest... Dobra, i odpowiedział, już wiem, gdzie jestem. Ty wiesz, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. a... No, to miłuję, to jest agape. To każdy słyszy to słowo, a to kocham takie niżej to fileo, tak? No, i tu jest to fileo. Ty wiesz, że cię fileo. no I teraz y, pokazuję ten kontrast, że wcześniej tam ten Piotr takie różne dziwne rzeczy robił, a tutaj już widać, że dojrzał, dojrzał facet, nie? Dojrzał facet. A, czekajcie, jeszcze wrócimy do. Lecę, lecę. Nie wiem wam to dokładnie, gdzie Do To o tej Marii Magdaleny. Czyli do 20. Maria Magdalena, tak? gdzie Jezus mówił, że rozmawiał z Marią Magdaleną i jej powiedział, co? E... Idź do moich braci i powiedz kim i coś tam, nie? I tu zwracam uwagę, że patrzcie, teraz Jezus już nie nazywa ich przyjaciółmi, mi, tylko braćmi. I pytam się, co się stało. I wiecie co? I już jak ja fajnie tak prowadzę, bo powiadam tam różne rzeczy, nie? To niektórzy są w stanie coś tam powiedzieć. I najczęściej padają, no, że tu przeszli taką wielką próbę i myśleli, że są wszystko stracone że ich życie, wierze, ich wiara, teraz już nie ma w żeby leczenie, tak? No i ja się pytam wtedy, czy przeżyliście taką próbę? Czy znaleźliście się w takim encie życia, że myśleliście, że to wszystko, co robiliście dla Boga, święcaliście, że to, że wszystko to jest stracone, że naprawdę teraz już nie ma tego żadnego sensu, tak? A ci już nie się że bo przeżyli. no. Więc, Miał Jezus być królem. Pytali się tam, kiedy to ustanowi królestwo. Ono jest za prawda mówi, Nie bo on jak powiedział kiedy, nie? Ale, ale, ale widać było, że oni oczekiwali. A to nagle wszystko szlak trafił, tak kolokwialnie rzecz mówiąc. No bo Jezusa na krzyżów, nie? No mm. jego, ich płonne ich oni no, nie spełniły się, nie? A to chodziło o coś innego. I zazwyczaj, no, jak oni tam startują z tą wiarą, no to ich. Jak nikt nic nik nie mówi, to mówię, no to teraz zobaczcie, że nawet na tym etapie przyjacielskim stajemy się przyjaciółmi Jezusa, czyli te, nauczyliśmy się tej miłości do bliźniego swego i do siebie samego. Później bardziej ofiarnej miłości, tak? W tym wąskim gronie kochać yy, kochać tych przyjaciół bardziej niż siebie, że nawet na tym etapie można tak ciężką próbę przejść, że wszystko jest stracone, że wszystko stracone że już nic, to nie ma sensu. No, ale Jezus do nich wrócił i nagle okazało się, że no to wszystko ma sens, co nie? No, ale przeszli tą próbę. Żaden, żaden z nich w ogóle nie odpadł z od wiary, tak? Żaden, żaden. Wszyscy gdzieś tam wrócili do swoich zajęć, tak? Ale żaden nie odpadł wiary. Od żaden nie odpadł. Yy... Przygotowuje ich właśnie na to, że może się takie coś w życiu zdarzyć. I muszą być na to gotowi. Dobra. I teraz jeszcze taki jest bardzo, albo nie do końca, albo źle rozumiany fragment, ten od 1 rozdział, od wiersza 20 do wiersza 23. Tutaj mamy taką rozmowę, że my hmm, zobaczyły a jeszcze trzeba czepnik nawiązać, tak. Eee, tu Jezus wcześniej, tu o, może coś źle tekst jest poglądowany, ale Jezus tu od 18 zapewnia, że Piotr kiedyś gdzieś tam umrze, nie tu tak, jak będzie chciał, nie? Eee, I tu temat ich, wierszy, które następne będą, dotyczy momentu śmierci. Ani momentu posługi życia chrześcijańskiego. Tu jest temat yy, śmierci. Czyli ręce mi zaprawiły od osiemnastego. Gdy byłeś młodszy, sam przepozywałeś, i chodzili dokąd chciałeś. Ale gdy się zastarzejesz, i w swoje ręce, a kto inny cięższe paszwe i poprowadzi dokąd nie chcesz. ich słowa chciał zaznaczyć, jaką śmiercią Piotrów Piotru Gielgiego. Więc tylko chodzi o śmierć. Śmierć. No, i tu tak jak Juk się odwraca, widzi tego wanego ucznia Jezusa, pomyślny Jana, tak? I co? I, a co z nim, nie? A co z nim? No, że tu Jezus zapowiedział mu po takich, jaką nie chce, nie? A co z nim? Tak, też się jeszcze, mimo wszystko, że trochę tonuje, nie? Ale w dalszym ciągu wyskotuje jak sili panopi. I taki raptus jest, nie do końca wszystko myśli. No i kiedy Jezus mu mówi, yy... A co on, bym chciał, żeby pozostało że wróci, nie? Zobaczcie, jaka może zrozumienie, że to jest sprawa, jak to umiera, a nie jak to służy Bogu. Jak to umiera, to kontekst jest umieranie. No. I o to chodzi. Oczywiście, w jakimś tam leczu, w jakimś tam dalszym kontekście, można by było to przyłączyć do posługi, ale jednak mamy oceniać. Nauczyciela i sprawdzać, czy on dobrze naucza. Tak jak Berejczycy to robili, więc to nie do końca pasuje Te dalszy taki, dalszy jakby sposób wnioskowania, że tu chodzi generalnie o moment śmierci. I tak, jako ciekawostkę Wam powiem tutaj jeszcze coś. Mierz 24 jest bardzo specyficzny. Nie wiem, czy wiecie, jak w ogóle powstawała Ewangelia. Ona powstawała po co z pierwszego wieku. Jedyny apostol, który wtedy jeszcze żył, to właśnie był ten Jan. I on umierał w kościele w Efezie. I tam, zanim już po tym uwięzieniu na tej wyspie Pat Patmos, tak, on został uwolniony. I, a, w ogóle, bardzo zabił ocznię oprócz Jana. Ale Jan, zanim został wysłany na tą wyspę Patmos, to swoją próbę przeszedł. Nie wiem, czy wiecie. Ale Jan został przez cesarza skazany na wrzucenie do, do kart takiego otła gotujących się oliwy. Olej, olej z oliwy gotuje się w temperaturze 180 stopni. No i tam Jana już, i Jana tam wrzucili, nie? Tylko po chwili się zorientowali, że no Jan se tam siedzi, no i tak za bardzo nic mu się nie dzieje, nie? No to nie kazali go wyciągnąć, bo tam co się siedział, nie wiedzieli co z nim zrobić, to kazali go wyciągnąć, nie? To wyciągnęli go. Widzieli, że nic mu nie są w stanie zrobić, więc zesłali go na tą wyspę Patmos. No a potem go uwolnili. W okazji, gdy ten cesarz umarł i był raczy spokoju. Dla chrześcijan, to go uwolnili, no i on się znalazł w kościele w Efezie. No i u kościele Efezie e, w tym kościele w Efezie, tam kopili go jako takiego żyjącego e, apostoła, żeby napisał swoją Ewangelię. Długo się tam zbraniał, że nie będzie pisał, ale w końcu się dał namówić, ale pod warunkiem, że e, cały kościół tę jego Ewangelię, cały kościół w Efezie, to jego Ewangelię i co? I e, Potwierdził, czy się z tym zgadza, czy nie. Jak się nie, to będzie, on go poprawi te, tak, jak oni są, nie? Teraz czytajmy wiersz 24. Uczniem oczy mowa jest piszący tę księgę. On jest świadkiem tych wszystkich wydarzeń, a jego świadectwo jest, jak wiemy, wiarygodne. Czyli, a jego świadectwo jest, jak wiemy, wiarygodne. To kto to napisał? Jan, czy ktoś inny? No, ciekawe. Ja zawsze myślałam, że Jan to pisał. Że pisał po prostu o sobie, tak jak pisał to, że jest umiłowanym uczniem. Nie, Jezus. Jezus się. To Kościół, Kościół. Jak musiał to napisać. Hmm? A nie, bo co jak mi jest wiarygodny. To Kościół dopisał. I na to ten, to był warunek napisania Ewangelii, że Kościół potwierdzi jego słowa. To Kościół zrobił. Ale to nie są słowa Jana, Jana e, Apostoła. Nie Jezus dokonał tych wielu innych rzeczy, no i tak dalej. Nie? No, i to całość. Mamy kieszoksiążeczkę, najłatwiejszą. Hmm. Słuchajcie, byłem w, wczoraj w zakładzie Cabmon. Chwałem się, kiedy są przygotowane posługi, na tobie. No, i Abrami mi powiedzieli, że nie ma. Że było Adama tam zahaczyć. Oh. Babka, która. Papka, która podlakowska, która się zajmuje w zakładzie karbun, przygotowywali tych list. Chciałbym, ja żebyśmy podali te dokładnie kokotiny i tak dalej. Ja mówiłem Adamowi. Adam, jak zwykle, na dużo czasu. Nie wiem, czy w ogóle podał. No i też zajęty jest człowiek podejrzewa. Nie wiem, czy to w ogóle podał Więc podat. Wiesz, to... Asia... To Wiesz co, ci powiem, ja się pytałam Adama teraz w niedzielę, jak to wygląda daleko, to on powiedział, że on w tamtym tygodniu czekał na ten telefon od tej właśnie nazwisko, co wymieniłeś, ale ona mu miała coś tam przygotować, już wszystko i do ona do piątku nie zadzwoniła i się okazało, że pojechała na urlop na dwa tygodnie. A... I on... Odwrotnie, Adam... Adam miał wysłać jej terminy. Jeszcze raz miał wysłać jej terminy, bo gdzieś to poszłała. No, i za ciebie jest? To oni się ile wie. Ja mu że dwa razy, mówiłem, co ma zrobić, a on swoje. A wiesz to, a, um, Wojtek, teraz w sobotę będzie grupa i, i Adam będzie na grupie. Nieco co prawda nie będzie, ale Mateusz będzie, to mu przypomni znowu. Bo on powiedział, że on w tym tygodniu skontaktuje się z tą zastępczynią od tej babki. Czy ona coś wie? Czy ona ruszyła już dalej ten temat, żeby to już poszło? Zastępuje ją facet. Aha. On się w ogóle nie stępuje. Okej. Okay. Okej, okay, to on powiedział kobiecie nam. Już co, modlimy się o to, żeby to było otwarte, żeby te drzwi się otworzyły w imieniu Jezusa Chrystusa, tak? Ale tak nie może być. tak Troszkę jest to takie dla mnie, no. O ja to też, ja ukażę, że no jako człowiek powinien tę sprawę ogarniać. A on to tak dajdzie czekać, że w końcu do niego dozwoni. Skoro od nas zależy, i po zależy, żeby nam zależało, tak? Żebyśmy działali, to na pewno ludziom świeckim nie będzie należało, żebyśmy chodzili tam i jeszcze im przeszkadzali. pod tym robili im robotę. Dokładnie. Dokładnie. Tym bardziej, że ja wiesz, ja, ja, ja nawet miałam jechać, na, ale odwołałam, na czym stwierdziłam, że zostanę, jak, że odwołam to, bo myślałam, że ku lipca będziemy szli tam, wiesz, i nie chciałam tego w ogóle przegapić, tych, szczególnie tych pierwszych razów już. A, ale, no, no, to się jak widocznie się teraz przesunęło. Zobaczymy, co Adam powie. A, może być młodo, nawet zaraz, mu Mateusz powiem, żeby mu coś napisał, żeby się zapytał, czy już coś wie. Ja, ja sobie teraz do niego się zapytam, czy ja w ogóle dzwonię, o jak mówię. No. jest szkoda, bo, bo tracimy, tracimy cenny czas. A, u mnie, czy ja wam dałem siuszeczki na skarbne, czy nie? Nie. Dla tylko z tego. Dałeś nam te niebieskie, zielone i jeszcze te inne takie. Trzy sztuki mamy na pewno. O, macie odkryć prawdziwy na pokój? Tak, tak ano ana i na i na i na i na i na i na i na i Opry głasimy i o tym, jakie posesy mamy. my, nie no a ale to była. Jest inna, że jako pisze, czy to maty, nie. Jaki macie, to będę musiał przybyć do kościoła zabieść teraz w Do I wam wyślę, u nas przywiodę te wszystkie trzy następne. Jemu to jeszcze są dwie. A slal jak ja zrobię ten. Mieć już komplet. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale mam takie pytanie jeszcze, Wojtek. A z tym pismem, tym Nowe Przymierze, to potem, um, bo tam jest nagroda, prawda? Jak, oni, jak ktoś przejdzie to wszystko super, to dostanie też e, pe, tą Biblię, tak? To, co pamiętam. Dyplom. Aha, dyplom też dostanie. A, ale te, ta Biblia, to jak to powiedz My to potem możemy dawać właśnie tym więźniom? Tak, możemy. A powiedz mi, a skąd one są, te Biblie? Czy ty sam je kupujesz? Czy to jest jakoś z kościoła? To nie jest z kościoła. To y, Liga Pipina. Mm -hmm. Która propagowała kurs projekt IWIT w Polsce. Ej? O, ja jestem to, to, to, to. Kolej zanimują się To pierwsze zbieranie funduszy, tu kopaniem, pozyskiwaniem Tych książeczek Tych ulotek, tych dyplomów Tych Nowych Testamentów i Biblii e, Więc to mam od nich Ciała to taki w zasadzie Że ja mam taki ala ma coś magazynek W domu I no pilnuję, żeby Szybko mieć wszystko w, w wystarczającej ilości Jak widzę, że mi coś braknie, to zamawiam Zamawiam na zasadzie, wysyłam zamówienie, nie płacę. To przychodzi do paczkomatu to w mojej miejscowości. Są dwie faktury. Za przesyłkę zwykle 40, 60 zł to kosztuje, więc płaci to Kościół w Braci Bożu. Pastor ma wiesz, że ma zapłacić. A wszystkie materiały są darowizną z Ligi Biblijnej do Kościoła Zielonosiątkowego w Braciboru. I my te. My te. E materiały, dystrybuujemy i dajemy za darmo. Darmo dostaliśmy, darmo dajemy. Czyli jakby, tak dal czyli jakby było tak daleko, że ktoś prawdziwie tam, a chciałby Biblię, to możemy się do Ciebie zgłosić, tak? Tak, tylko teraz tak. Po przerobieniu tej niebieskiej jest dyplom i ten Nowy Testament. Po raz. Tak, to co przerobiliśmy, tak, tak, ta niebieska książeczka Odkryj który nigdy się nie kończy Po przerobieniu, czyli tak Ktoś to zrobi, przerobicie to z tą osobą Wyznajcie to książeczkę Sprawdzicie, co tam popisał, nie? I Jeżeli było coś Ile To musicie to oczaić, nie? wiem, jeden, punkt dwa, czy tam Ja daję plus, plus minus, że mnie więcej pasuje I minus, w ogóle nie pasuje Jak to oceniam, nie? Jak tam plus minus niewiele trzeba dopisać, no to coś tam dopisuje. A jak ile to kubicie nie trafił w odpowiedź, no to daje minus i nic nie pisze, co zwyczaj. I także jeszcze raz y, zrobić. No, jeżeli zrobi wie więcej niż pół poprawnie, no to i tak daje jeden nowy test samomplonu. Także spokój, prawda? Ja nie jestem jakiś tam taki, żeby nie dać, nie? No. Hmm. W każdym razie, zazwyczaj daję. Rzadko kiedy. Chyba, że widzę, że ktoś naprawdę i na spotkaniu zachowuje się dziwnie, jakby niewierzący, tak? I faktycznie całkowicie sknąć to chyba ze trzy razy na te dziesięć lat. tam, no, nie dałem, nie? Mhm. Ale tak generalnie daj. Po przerobieniu, no, bo jakby dalej, to mamy już zrobione, nie? Teraz wysłałem wam na ten projekt Filip, wysłałem następne książeczki i czy jesteście, czy umiecie w stanie jesteście w stanie tak manipulować tym Whatsappem, żeby e, zobaczyć te, te okładki, tych książeczek Weźmy w razie odkryj prawdziwy pokój, jak to zrobimy jak z kimś przerobicie, to jest cała Biblia zaręby, to, tą, tą współczesną, tak Po przerubieniu zielonej odkryj prawdziwą radość, nie ma nic a po przerobieniu odkryj e, prawdziwy cel, czyli tej tak. ostatniej, jest dyplomu, na całego kursu e, i jakoś rybitny, takim jest, który jest na zaparany u słowa Bożego e, i jest taki poszukiwacz słowa, padasz słowa Byłego, to jeszcze dodatkowo jest taka pibia, przykład e, e, dosłownie weryty. Do no, i tam różne wariaty są tekstowe nawet, i fajnie, fajnie to wygląda, sam to mam, sam z tego korzystał. Co to spak? No. Ograski mam, doszły. doszły. No, to nikt podejrzewam, że nie da albo tego tam. Nie, nie, nie. Tych nie mamy. Tych nie mamy. Ty dałeś nam czy inny? No da. To to jeszcze przy nocy, ale w Okej. Okay. To przyjdzie. No, my będziemy. My będziemy w niedzielę. Mhm. Dobra, to co? To już na dziś się Pre, jak jaj! jak dostaniecie te książeczki...